Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 66 Przystań na Wołdze, na którą patrzę zza krat więzienia, daje miastu wiele ruchu i zajęcia. Jak Wisła jest matką i panią rzek polskich, Wołga jest matką i panią rzek moskiewskich. Moskale dlatego nazywają ją zdrobniałym i pochlebnym wyrazem nasza matuszka. I rzeczywiście jest ona głównym nerwem i arterią Moskwy. Kierunek jej na wschód skazuje naturalne i konieczne parcie na wschód moskiewskiego życia i polityki wskazuje drogi i strony, przez które to życie toczyć się powinno. Ujście jej w Kaspijskim ze wszystkich stron, ze wszech stron, zamkniętym morzu, Nosi w sobie charakter historycznego życia Moskwy, zamkniętego w sobie i dla siebie, ściśniętego piaszczystemi brzegami niewoli i niemającego dróg do serca wolności i dobra ludzkości. Brzegi Wołgi zamieszkałe przez Moskali, a w średnim i dolnym jej biegu przez Czuwaszów, Czeremisów – Mordwinów, Tatarów, Kałmuków Mają zarazem fizjonomię europejską i azjatycką Podobnie jak i cała Moskwa Łączą też Europę z Azją Źródła Wołgi znajdują się w twerskiej guberni W powiecie ostaszkowskim Wzniesione 600 stóp nad poziom morza Wypływa ona z błot, przepływa potem przez kilka jezior Wzmaga się i rozszerza coraz bardziej Aż wreszcie w symbirskiej guberni ma szerokości od 850 do 1350 sążni A pod Astrahanem 850 sążni Spadek ma bardzo powolny Głębokość znaczną przy twerze wynosi 34 stóp przy niżnym Nowogrodzie 44, a przy astrachaniu tylko 8 stóp brzeg prawy dominuje nad lewym, stąd też moskale od najazdu z Azji mają nad wołgą wyborną, obronną linią wysp. Piaszczystych ławic, odnóg i zatok, latem wysychających, mnóstwo jest na wodze. Brzegi w górze rzeki okryte są borami i falują się w długi łańcuch pagórków. Dalej ogołocone z roślinności zamieniają się w końcu w piaszczystą, martwą tablicę stepu. Kraj, który Wołga i rzeki do niej wpadające ożywia, ma 30 500 mil przestrzeni, a długość Wołgi wynosi 439 mil. Jest to więc najdłuższa i najpotężniejsza z rzek Europy. Podobnie jak Moskwa jest największym. I najsilniejszym państwem pomiędzy monarchiami Europy. Powodzie Wołgi są wielkie i niebezpieczne. Na Trzmile prawie zalewa nadbrzeżne okolice. Żegluga na Wołdze jest bardzo ożywiona, a wartość towarów po niej spławianych wynosi w przecięciu rocznie 200 milionów rubli. Ludność nad nią zmaga się corocznie. Następne miasta gubernialne położone są na jej brzegach Twer, Jarosław, Kostroma, Niżny Nowogorod, Kazań w bliskości brzegu, Symbirsk, Samara, Saratów i Astrachań. Starzy Grecy nazywali Wołgę rzeką Ra, Tatarzy nazywają ją Itili. I Adel, nazwisko zaś Wołga wzięte jest z czeremskiego języka i oznacza Świętą Rzekę. Dniówka w Czeboksarze odznaczała się kilku nieprzyjemnymi dla mnie wypadkami. Z powodu choroby i niemożności odbywania pieszo podróży prosiłem oficera etapowego, ażeby mnie zostawił w Lazarecie. Oczy mnie bolały i od słońca, potu, kurzu gorączkowo zaczerwieniły się. Nogi ze skóry pościerałem i krew z nich sielała. Wielki jak dłoń wrzut zrobił mi się na prawej nodze i nie dozwolił mi stąpnąć bez bólu. Przytem znużenie w całym ciele całkiem mnie zwątliło i osłabiło. Sądziłem, że stan taki dostatecznym będzie do umieszczenia mnie w Lazarecie. Tym bardziej, że w rozkazie Paskiewicza, który ze mną wędrował, powiedzianem było, że jeżeli zachoruje lub osłabne, aż do niemożności odbywania podróży pieszo, wówczas za świadectwem zaufanego rządowi lekarza pozwolono mnie zostawić w lazarecie, ale kazano postawić nad łóżkiem najsurowszą straż i natychmiast w osobnym raporcie donieść o do kancelarii namiestnika w Warszawie. Czytając ten rozkaz, nie myślałem, iż dlatego był wydany, ażeby mnie w chorobie nie przyjmowano do szpitali i pozwolono bez pomocy lekarskiej umrzeć. Takie jednak miał znaczenie ten rozkaz. Podpisujący go Paskiewicz. Wiedział, że gdy nakarzę donosić sobie o mojej chorobie i zatrzymaniu się w drodze, oficerowie, ażeby uniknąć przykrości i fatygi korespondowania z głównodowodzącym armią, nie przyjmą mnie do lazaretu i nie pozwolą nigdzie odpocząć. Oficer czy boksarski nawet mówić sobie nie pozwalał o zostawieniu mnie w lazarecie. — Umieraj pan sobie, jeżeli chcesz — mówił. — Ale ja na odpowiedzialność przed Paskiewiczem i na korespondowanie z nim nie chcę się narażać. Podwody także dać nie mogę, bo to do mnie nie należy. Rób więc, co chcesz, ze swoimi ranami i chorobą, ale iść musisz — mnie więc odmówili ratunku lekarskiego i podwody, wówczas gdy aresztanta z Wyborga, którego posyłano do kopalni za zabójstwo, zostawiono w Lazarecie bez świadectwa doktora, chociaż był czerstwy i zdrowy. Aresztant ów z Wyborga jest człowiek młody i przystojny, ma wiele zdrowego rozsądku, i nie mało światła, lecz przytem jest bardzo gwałtowny i awanturnik. W twerze jego i kilku innych złapali przy kartach. Kart na wezwanie dozorcy nie oddał. Przywołano więc policmajstra i innych oczynowników, których powaga i groźby były również bezskuteczne. W końcu pułkownik żandarmerii wraz z kilku żandarmami Wszedł do numeru w zamiarze poskromienia oporu i ukarania nieposłusznych. Aresztanci z krzykiem otoczyli żandarmów, a aresztant z wyborga policzkiem danym pułkownikowi zmusił go do odwrotu i zaniechania środków przymusowych. Wstydził się bowiem pułkownik policzka, który otrzymał, a nie chcąc, ażeby się o nim w mieście dowiedziano, całą sprawę zatarł i aresztantów zostawił przy kartach. Awantury, kłótnie i bójki aresztantów z żołnierzami i oficerami na etapach bywają bardzo częste, a powód do nich dają zawsze oficerowie lub ich podwładni przez swoją chciwość i tyranię. Otóż ten sam oficer... Sarach, który tak niemiłosiernie ze mną postąpił, niedawno został także wypoliczkowany przez więźnia politycznego, któremu chciał odebrać srebrny, pamiątkowy kubek, utrzymując, iż rzeczy metalicznych więźniowie stanu nie mają prawa przy sobie trzymać. Spór wynikły z powodu złodziejstwa oficera skończył się policzkiem który oficer zniósł bez żadnej skargi, przywykłym już będąc w carskiej służbie do obelg wszelkiego rodzaju. W mieście Klinie, położonym pod Moskwą, oficer bardzo długo trzymał partię aresztantów na dworze przed etapem. Żołnierze bez względu na deszcz ulewny rewidowali ich tłumoczki i rzeczy im zamoczyli. Aresztanci, nie mogąc się doprosić, żeby ich wpuścili pod dach, rzucili się na żołnierzy, pobili ich i weszli do etapu. Tak często chęć do kuczenia i surowe, a głupie rozporządzenia naczelników sprowadzają smutne i tragiczne nawet sceny w syberyjskich partiach partii idącej przed nami znajduje się szczególniejszy zbrodniarz, którego historią opowiadano mi dzisiaj. Jest to ubogi czuchoniec, chciwy szczęścia i wszechwiedzy, a przytem niezmiernie zabobonny i gorącej fantazji człowiek. Chciał wiedzy i pieniędzy i chciał zostać czarnoksiężnikiem jak Twardowski. Rozmarzony słuchał pewnego razu opowieści Starego bajarza o człowieku, który doszedł do wiedzy czarnoksięstwa, zaprzedawszy duszę swoją diabłu przez dokonanie morderstwa na osobach najbardziej mu kochanych. Czuchoniec słuchał z wielką ciekawością powieści i zdawało się mu, że w niej podane mu zostały sposoby i rady dojścia do pożądanego celu. Myślał o nich dniem i nocą, a myśląc o jednym ciągle przedmiocie, obłąkał się i powziął postanowienie nie szczędzić żadnych ofiar dla zostania bogatym i mądrym. A żeby więc wejść w koło czarnoksięskie, rozgrzany marzeniem, wstaje z posłania, chwyta nóż, a wsunąwszy się do izby rodzicielskiej zamordował własną matkę, ojca, wszystkie siostry i małych braci. Oblany krwią własnej rodziny, nieszczęśliwy szaleniec wpadł w zapał mordowania i wybiegł na ulicę zabijać wszystkich, których napotka. Kilka osób zdołało się ratować przed nim ucieczką do kościoła, Morderca z roziskrzonym okiem, jako wściekła bestia, wpadł do świątyni za niemi, lecz tu został rozbrojonym i oddanym policji. Sąd skazał go na całe życie do rod aresztanckich w Kronsztadzie, gdzie przez kilka lat siedział przykuty na łańcuchu do ściany. Obecnie pędzą go z innymi do Syberii. Zaznajomiłem się dzisiaj z lezgińcem, znajdującym się w naszej partii, który z rod sweborskich idzie do kopalni. Jest to człowiek jeszcze młody, bardzo kształtnych rysów. Cerę ma jak marmur, bladą. Widać, że niewola wyprowadziła z niej rumieniec. Oczy czarne, a spojrzenie ma głębokie i dumne. Ał, w którym się urodził, należał do liczby upokorzonych przez moskali osad. Skoro wyrósł na młodzieńca, obmierzło mu gnuśne życie w aule i uciekł do Szamila, który w górach prowadził szeregi wiernych do boju z moskalami. Nasz lezginiec w wielu potyczkach mężnie walczył i nie jeden wróg padł pod ciosem jego ręki. Nieszczęście chciało, że w jednej, a ostatniej dla niego bitwie dostał się na placu boju do niewoli moskiewskiej. Moskale odprawili go do twierdzy, a teraz posyłają do Syberii. Po moskiewsku mało mówi i nie wdaje się w bliższe stosunki z aresztantami. Widocznym jest, że dusza w nim robi i szuka środków ocalenia. Ma on nadzieję umknąć z kopalni, przejść przez całą Azję i dostać się na Kaukaz do ubóstwionego Szamils. Lezginiec w partii zna się tylko z trzema Tatarami idącymi za popełnione morderstwa do Syberii. Charakter ich tęgi, dzikowaty, podstępny i przebiegły zarazem, zdaje się mu podobać. Ma prócz tego dla nich, jako dla mahometan, sympatią. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna